What's <laughs> up? Musimy walczyć! Broń znana jako Shinobi Wujku Gici, Wójku Gici, szybko! Chodź ze mną na most! Nie musimy się już ukrywać! Jeśli będziemy walczyć razem, pokonamy Gato! Wiem, że nam się uda! Uh. Nie, Inari. Nie chcę walczyć. To dobre dla bohaterów, takich jak twój ojciec. Sam wiesz, co mu z tego przyszło. Co no. da nam walka? Następnych martwych bohaterów i kolejne troski. Nie, chłopcze, nie mogę już opłakiwać przyjaciół. Zabrakło mi łez. Moje serce przepełnił żal. Właśnie dlatego musimy walczyć. Żyj tak, żebyś nie musiał niczego żałować. Hm. Wiem, że zależy ci na naszej wiosce tak jak mnie. I mamie, dziadkowi, wszystkim. Dlatego musimy walczyć. Do tej pory byłem tchórzem. Ale teraz wiem, że płacz i uciekanie od tego, czego się boimy, w niczym nie pomoże! Szybko! Chodźmy na most! Nasz mały Inari stał się mężczyzną. I co, kochanie? Naprawdę myślisz, że powinien tam iść sam? Jest tam kto? Halo? Chodźcie ze mną na most i walczcie! I co ja mam zrobić? Nikt nie chce otworzyć drzwi, żeby mnie wysłuchać! Uch. Jesteś naprawdę odważny! Trudno, jeśli nikt nie chce pomóc!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 Jego czakra jest tak silna, że ją widać! Trzymaj ją w ręku! Tazur to odważny człowiek, ma szczytny cel. Most, który buduje, jest nadzieją mieszkańców tej krainy. Ty jesteś jak choroba. Atakując jednego, zarażasz wszystkich i nic cię to nie obchodzi!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 To jest twój koniec, Zabuza. No dalej, dokończ to. Dlaczego się wahasz? Nie chcesz zostać wielkim wojownikiem? Wcale nie o to chodzi! Czy według Ciebie ninja powinien walczyć do upadłego, aż nikt nie zostanie przy życiu? W drodze Shinobi chodzi o coś więcej. Przecież nie tylko poprzez walkę możemy okazywać swoją siłę. Zauważyłem to od razu. Wtedy, kiedy spotkaliśmy się w lesie. Jesteśmy podobni. Na pewno wiesz, co mam na myśli. Przykro mi, że moja niegodziwa krew splami właśnie twoje ręce. Jesteś tego pewien? Uważasz, że to jedyny sposób? Tak. <gryśla> Gdybyśmy spotkali się w innym czasie i miejscu, pewnie zostalibyśmy przyjaciółmi. To prawda. Pamiętaj o swoim marzeniu. To za Sasuke! On też miał marzenie! A -a -a -a -a -a -a! Dziękuję, Naruto. Uderz celnie. O. No, nareszcie. mgła zaczęła opadać. Już wciąż tam są. Zastygli w bezruchu. A? Nic nie widzę. Który z nich to Kakashi? <g kardeşim> Ktoś się ruszył! <g <kardeşim> <g> Wybacz nagła zmiana planów. Jest to koniec? Nie mam przyszłości, tak? <głos> Znów się pomyliłeś, Kakashi. Nie wygłupiaj się. Przecież nie możesz sam iść na most. Muszę tam iść sam, mamo, bo nikt nie chce pójść ze mną. Nie mam wyboru. To nie jest dobry pomysł. Ostań. Jesteś dzieckiem W niczym nie pomożesz Masz rację Jestem dzieckiem Ale dobrze wiem, co to znaczy walczyć o swoje Tata mnie tego nauczył Kaiza? Nie Inari, czekaj hmm? ha! Ha? Co? Gdzie on jest? A! Ah! Ej! A! Ah! Mgła opada. Zaraz. Czy to on? Ah! Ah! Ah! Co? Nie rozumiem, co się tu właściwie dzieje. To jest ten młody człowiek w masce. Zjawił się nagle i przyjął na siebie mój cios. Ocalił twoje bezwartościowe życie za cenę własnego. <śmiech> Dobra robota, Haku. <śmiech>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 Zapłacisz za to! Nie! Nie wtrącaj się, Naruto! To moja walka. Zabuza jest mój. Naruto? Sakura. Tobie i Sasuke nic nie jest? Uh, uh, Co się stało? Gdzie się podziewa Sasuke? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Nie. Zaprowadzę cię do niego, Sakura. Jeśli będziemy trzymać się razem, nie złamiesz rozkazu swojego Sensei. Dziękuję. That's okay. że mnie nie musisz udawać twardej dziewczyną. Jeśli chcesz, możesz płakać, nie powstrzymuj łez. Надо жить. А Wiedziałem, że długo nie wytrzymasz. Co powiedziałeś? Nie masz pojęcia, czym jest prawdziwa siła. No, no, więc tak się sprawy mają, he? To koniec. Przegrałeś. I co teraz? Nie zrobisz już żadnego znaku. Hmm? Nieźle cię sponiewierał, co, Zabuza? Wyglądasz jak wczorajsze sashimi. Przyznaję, że jestem rozczarowany. Udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kaja. Dialogi Joanna Kuryłko. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w dzieli Adam Luciński, Anna Apostolakis, January Brunow, Tomasz warzecki Zbigniew Konopka, Agata Gadrońska, Magdalena Krywik, Marcin Przybylski i inni. Nie jednej łzy, żadnych uczuć, zupełnie nic! Wiedziałem, że jesteś podły za ale żeby aż tak, rany! Mam nadzieję, że za to zapłacisz, kumalski. Oby tylko nikt nie dopadł cię przede mną. Następnym razem demon w śniegu.